Minęła dziesiąta, tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności Marzena Godon. Pracowite dni przed posłami Sejm zbiera się dziś na czterodniowym posiedzeniu. Rząd omówi projekt ustawy o Wojskowej Akademii Medycznej. Jest tak to oskarżenia wobec 24 osób w sprawie nielegalnych leków. Time zbiera się za godzinę po raz pierwszy w tym miesiącu. Obrady zaplanowane aż na cztery dni. Nad czym będą pracować posłowie? O tym Michał Fabisiak.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 Ministerstwo Obrony Narodowej planuje reaktywację Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi. Wojskowi lekarze będą kształceni od nowego roku akademickiego. Projekt ustawy w tej sprawie omówią dziś ministrowie na posiedzeniu rządu. Reaktywacja Wojskowej Akademii Medycznej wpisuje się w inne działania resortu obrony, jeśli chodzi o podejście do medycyny. W ubiegłym roku szef MON Władysław Kośniak-Kamysz powołał dowództwo komponentu wojsk medycznych, aby stworzyć oddziały medyczne, które będą działały na potrzeby armii. Ustawa powołująca Wojskową Akademię Medyczną ma być kolejnym krokiem w tych działaniach, a zgodnie z założeniami ustawy przygotowanej przez resort obrony Wojskowa Akademia Medyczna powstanie na bazie istniejącej infrastruktury w Łodzi. Uczelnia będzie kształcić Żołnierzy, lekarzy, ale także pielęgniarki, ratowników medycznych, farmaceutów, a także psychologów. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Właśnie rozpoczynają się przesłuchania kandydatów na prezesa Instytutu Pamięci Narodowej. Dziewięcioosobowe kolegium IPN-u będzie wybierać spośród dziesięciu osób. Kandydaci musieli spełnić kilka warunków, wyjaśnia Rafał Kościański, rzecznik prasowy IPN-u.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 to są aktualności jednki. A w nich czersk w województwie pomorskim, gdzie płonie tzw. chiński market na miejscu trwa akcja gaśnicza. Pożar wybuchł rano i szybko się rozprzestrzenia, panuje duże zadymienie. Za produkcję nielegalnych leków stanął przed sądem. Do sądu trafił akt oskarżenia przeciwko 24 osobom, które miały wprowadzać na polski rynek nielegalne medykamenty produkowane w niesterylnych warunkach z substancji sprowadzanych z Chin. Mówi komisarz Paweł Wrześniowski, rzecznik Centralnego Biura Śledczego Policji.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 W jednym z magazynów w Gdańsku służby znalazły nielegalne leki o wartości kilkunastu milionów złotych. Środki sprzedawano w internecie, a zyski gromadzono przez konta bankowe zakładane na tak zwane słupy.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 Z okazji Narodowego Święta Chrztu Polski arcybiskup Gnieźnieński odprawi za godzinę nabożeństwo na Ostrowie Lednickim w miejscu wskazywanym przez historyków jako możliwe miejsce Chrztu Władcy Polan. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia. Pogoda. Dziś w zachodniej połowie kraju, na Pomorzu, a miejscami też w centrum i na południu może popadać deszcz. Temperatura od 13 do 17 stopni, na południowym wschodzie około 12, a na helu chłodniej 10. Wiatru miarkowany na północy kraju okresami dość silny i porywisty. JEDYNKA Polskie Radio Cztery pory roku. Ale zanim znów o kolejce, zanim znów o Kasprowym, zanim znów o Toprowcach, zanim znów o góralskiej muzyce. Trybunie Tutki, zespół, który jest legendą i naszą wizytówką na całym świecie, nie tylko w Polsce, to tradycyjnie przypomnienie naszej zagadki. I kolejna, kolejna podpowiedź. 72 151. Proszę pamiętać, zgodnie z regulaminem pod tym numerem czekamy na konkursowe odpowiedzi. Proszę posłuchać i spróbować odgadnąć, co tam dzisiaj jest schowane w tym naszym rybusie. Zygmunt II August ustanowił konie rozstawne. <grywa> A mój plan? No, panie Józefie, jak się ma plan napoleoński, to on się zawsze musi udać. No, to teraz jesteśmy kwita. Ludzie, jestem wykończona. Wykończona! Jest pięć po ósmej, a jestem zmęczona, jakby było piętnaście po. Przepraszam, że się ośmielę. Co tu dają? <głos> Nic nie dają. Na znajomego czekam. Ja też poczekam. Stoję za Panią. Hata. Mnie się przypomniała jeszcze jedna filmowa scena. Czy może pan ściszyć radio? Ściszyć nie, ale mogę zrobić głośniej. Chyba tak to leciało. 72 151 Wszystko Mający Zegarek Cardio Watch to jest nasza nagroda w tym tygodniu i każdego dnia oczywiście kolejne takie super Wszystko Mające Zegarki można zdobyć, ale trzeba odpowiedzieć na to nasze urodzinowe także pytanie. Urodziny Jedynki Stulecie Polskiego Radia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 Myśląc o tym, że będzie musiał zapłacić bardzo dużo za taką akcję ratunkową, będzie próbował schodzić o własnych siłach i, I będzie jeszcze gorzej. może być jeszcze gorzej, więc no, na drogach tych wypadków zdarza się dużo więcej i też to ratownictwo nie jest odpłatne, więc myślę, że to jakoś y, powinno w ten sposób funkcjonować. Stanisław Sterczula, dyżurny, ratownik to Pięknie dziękuję. Jak najmniej pracy życzę. Czyli samego patrzenia dziękujemy. tylko po klimatach i po krajobrazach i po miłych, sympatycznych turystach. Tak. Dziękuję. Może też Mario Activator, czyli mix zdabowy, Wszystko to, co zaczęło się 34 lata temu z Jamajczykami i co tworzy współczesne brzmienie tej muzyki, co tą muzykę uprze uprzestrzenia, co daje nowy walor. Dobra, to posłuchajmy. Krzysztof, Trybunia, Tutka i w tym przypadku cały zespół Trebunie Tutki i piosenka Do góry. gór, Ka woda kaworwy furgają Hań na Hej, młodzi haje Po odkrywań, he, bojcie moskola I shrub, woah, ba Można powiedzieć, rąku, że eksportowy, bo przecież tu na Kasprowym blisko granica polsko-słowacka, więc jakby się uprzeć, można powiedzieć, że dzisiaj nadajemy prawie z granicy, ale nawiązując do twojej rozmowy z ratownikiem Toplus, przed kilku minut rzeczywiście kilka minut temu tu Co nad Kasprowym nisko nad naszymi głowami przeleciał helikopter Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, więc jak widać, mimo tych apeli coś może się stało, ratownicy śpieszą na ratunek, a turyści nie zawsze odpowiedzialnie wychodzą w góry. Mamy tutaj też na górnej stacji Kolejki na Kasprowy, taką tablicę informacyjną wyświetlającą aktualną pogodę i warunki turystyczne. Jest informacja, że mamy w Tatrach drugi stopień zagrożenia lawinowego, więc wychodząc w góry trzeba to sobie wziąć do serca. Narciarze natomiast, którzy tu na Kasprowem korzystają z wciąż fantastycznych warunków narciarskich, o bezpieczeństwo, swoje bezpieczeństwo dbają. Tak obserwuję, to tylko pojedynczy narciarze jeżdżą bez kasków, a tutaj dwóch młodych narciarzy ze mną. Dzień dobry panowie. Dobry dzień. No właśnie, widzę, że kask na głowie musi być. No musi być, podstawa. Inaczej się nie wybieracie na narty? Nie, nie wybieramy się. A jak jeszcze chłopaki dbacie o swoje bezpieczeństwo, jak się wybieracie w górę? Posiadamy plecaki lawinowe. Dbają o bezpieczeństwo podczas chodzenia lawin. Mhm. I no i kaski. Jasne. Halo, halo, Patryku. No i pewnie odeszli sobie za daleko od naszego pagórka tutaj, a tamten zasięg gdzieś gidie szybciutko za stokiem. To jest specjalne urodzinowe wydanie czterech pór roku z samego Kasprowego, z nad zakopanego Za moment ciąg dalszy. Cztery pory roku. Reklama.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 Jedynka. To jest radio, autopromocja. To teraz z Kasprowego do Warszawskiego studia Sport i Tomasz Kowalczyk. Dzień dobry. Bogdanka Lublin zrobiła krok w grze o awans do finału Ligi Siatkarzy. Wczoraj pokonała w Warszawie projekt 3-1 i w play-off do dwóch zwycięstw prowadzi 1-0. W piłkarskiej ekstraklasie Piast Gliwice przegrał u siebie z Pogonią Szczecin 0-2 na zakończenie 28. kolejki. Goście awansowali na 12 miejsce, Piast jest 13, a prowadzi niezmiennie Lech Poznań. Dziś przed nami dwa rewanżowe ćwierćfinały Ligi Mistrzów. Barcelona spróbuje w Madrycie odrobić straty z pierwszego meczu przegranego u siebie z Atletico 0-2, do a Liverpool ma takie samo zadanie tylko, że u siebie w starciu z Paris Saint-Germain. Z okazji setnych urodzin radiowej jedynki prezentujemy cykl wspomnień największych sukcesów polskiego sportu, które relacjonowaliśmy na naszej antenie. Drugi raz, jeszcze Polska, Bronek, Bronek, Malinowski w pierwszy. Fantazja będzie złoto, siódmy medal Jeleni Szebiński. A Otilia Jędrzejczak jest wielkim, pięknym, polskim motylem. Leci, leci, leci i bardzo daleko. Trzeba gol, gol. Dziś piłka nożna i polskie medale na wielkich imprezach. W 1972 roku Biało-Czerwoni stanęli na pierwszym stopniu podium podczas Igrzysk Olimpijskich w Monachium. W finale pokonali Węgrów 2 do 1. Oto deina, spada się do strzału, na strzeń tej koordynacji. To środkowanie jest tubańskie Dejna, jest w brańców Dejna. Dejna! Relacjonowali Tadeusz Pyszkowski i Tadeusz Cegielski, a Lesław Cimikiewicz, pomocnik reprezentacji, tak wspominał ten sukces. Bohaterem był Dejna rzeczywiście, który strzelał bramki. Moment jest piękny, kiedy się stoi na podium, grają dla Ciebie hymn państwowy. Przeżyć to jeszcze raz. Dwa lata później, w 1974 roku, Polska wywalczyła trzecie miejsce na Mistrzostwach Świata w Niemczech. W meczu o trzecią pozycję biało wygrali 1-0 z Brazylią. I lato, idź do kapki, nie indywidualnie. Ma lato idzie na przebój, do na lat strzelaj i bramka, bramka dla Polski. Siódma bramka laty na mistrzostwa Świata. Opowiadali Tadeusz Pyszkowski i Andrzej Zydorowicz. W 1976 roku ten drugi sprawozdawca relacjonował finałowy mecz Igrzysk w Montrealu. Sukces sprzed czterech lat nie został powtórzony. Polska wywalczyła srebro po porażce z NRD. I oto NRD ma olbrzymią szansę. Sam pędzi z piłką zawodnik NRD w pole Gol! A więc... Partner zdobywa trzecią bramkę dla drużyny NRD i tak skończył się ten o złotym medalu. Polska przegrała 1 do 3, ale przez kolejne lata mogła tylko pomarzyć o podobnym osiągnięciu na igrzyskach. Z kolei na Mistrzostwach Świata w Hiszpanii biało-czerwoni powtórzyli wynik z 1974 roku. Wywalczyli trzecie miejsce w 1982 po zwycięstwie z Francją 3 do 2. Dariusz Szpakowski. Koniec! A więc, proszę Państwa, kupcowicz złapał się za głowę, bo nie ucałował swoje dwoje. Są strasznie wymęczeni, potwornie zmęczeni, nawet nie mają sił, żeby się ratować. Polski zespół, trzecią drużyną świata. Marzymy, by kiedyś powtórzyć takie wyniki. Cztery pory roku. Jak chcę żyć? ponieważ od pewnego czasu jest to zawód zregulowany, no i teoretycznie może każdy uczyć, kto tylko chce, natomiast najlepiej wybierać Dobrego licencjonowanych, dobrych, z dobrych szkół narciarskich, nauczycieli, którzy potrafią rzeczywiście nauczyć bezpiecznie. No i po kilku lekcjach, kilkunastu, czy nawet po czasami po dwóch, trzech latach możemy się na ten kas wybrać i zacząć bezpiecznie zjeżdżać. Wojciech Gaździak, przewodnik tatrzański z papierami, z licencją, instruktor narciarstwa alpejskiego. Dziękuję. Dziękuję serdecznie. Urodziny Jedynki. Stulecie Polskiego Radia. I do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 Okay. pierwszy to weekend marca. Właśnie chciałem zapytać kiedy? Pierwszy weekend marca? Pierwszy czy... weekend marca to jest Światowy no, Dzień Telemarku. Czyli już za nami tego Światowy, roku. Światowy tak. Dzień Telemarku. Czyli możemy się na 2027 jak umawiać. Jak najbardziej. Światowy Dzień Telemarku. Łukasz tak. Stoch i grupa Retroski Zomb. Zalajkujcie na Facebooku. Popatrzcie jak oni to robią. I A jak chcecie to się zapiszcie nawet i nauczcie się pokory, bo stare narty nie wybaczają naprawdę. Dziękuję panie Łukasz. Ja również dziękuję. Tysiąca luster stopionych w błysk. Sam wielki ciągły dzisiaj wydaje bał Dla gości, w których nie wierzy nic. Parują krynoriny lekkie jak ptak. Mankiety korzy błyszczą jak śnieg. Nadworny kapłan daje do uczczysta. I już do biegu zrywają się. Usta, usta ciągle spragnione. Nektaru najsłodszego z wielu zasłony, co tylko pęka, żeby wysunąć kły. Korobód przeraźliwy sunie do wrót lakomych monstw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 Przed mikrofonem Jakub Domoracki zapraszam. Na ekspresowej ósemce w Warszawie, a zatem na północnej obwodnicy miasta, niedaleko węzła Konotopa, mamy utrudnienia w kierunku białego stoku w związku ze zderzeniem trzech autosobowych I, i obserwujemy tam korek, może nie bardzo poważny, ale właśnie korek w kierunku białego stoku. Zdecydowanie wolniej jedzie się także na innych trasach mazowieckich, chociażby na Krajowej Siódemce przed Warszawą od strony Płońska, podobnie na Drodze Krajowej nr 61 w pobliżu Zegrza oraz na Drodze Krajowej 79 pomiędzy Piasecznem a Warszawą. Kilka godzin temu na Ekspresowej Trójce w województwie lubuskim pomiędzy węzłami Gorzów w Wielkopolski Północ a Gorzów w Wielkopolski Zachód doszło do zderzenia auto osobowego i busa. Na kilometrze 83 trzecim nadal jest, nie jest zwężona w kierunku Zielonej Góry. Tragiczny wypadek w województwie śląskim na drodze krajowej nr 78, pomiędzy Tarnowskimi Górami a Siewierzem. Niedaleko miejscowości Świerklaniec na kilometrze 85 piątym Doszło do zderzenia ciężarówki i busa. Życia jednej osoby nie udało się uratować, natomiast dwie kolejne osoby zostały ranne. Do wypadku doszło o godzinie siódmej rano. Droga nadal jest zablokowana w obu kierunkach, a policja kieruje na objazdy. Przedpołudniowe spowolnienia w województwie pomorskim, m.in. na trasie S6 niedaleko węzła Rusocin, także na drodze krajowej 91 pomiędzy Rusocinem, Pruszczem Gdańskim, a samym Gdańskiem. 22 513 11 11 to nasz numer.